Tomczak rozważał przejście na emeryturę. Służbę zaczynał jako dwudziestoletni chłopak od zwykłego krawężnika szlifującego bruki i używającego pałki w czasach, gdy jeszcze obywatele zwracali się do niego z szacunkiem albo strachem per panie władzo. Obecnie miał trzydzieści lat stażu, przeszedł przez kilka wydziałów, dochrapał się stopnia podkomisarza, co uważał za osobisty sukces, i zatęsknił za czasami, gdy na ramieniu nie miał kompletnie nic, ale służba była prostsza. Nikt nie kazał mu myśleć samodzielnie. Teraz było to wskazane albo zabraniane, zależnie od okoliczności i osoby, która wydawała polecenia, co zmuszało Tomczaka do nadmiernego wytężania szarych komórek, by rozeznać się w owych okolicznościach. Przyglądał się siedzącym nad rzeką wędkarzom. Wygodne krzesełko, radyjko, termos z kawą, kanapeczki i święty spokój dokoła. Nikt się nie czepia, nie bruździ, nie wymaga, nie pogania, nie szkaluje, a jak szczęście dopisze, to trafi się świeża rybka na kolację. Mógłby nawet mieć psa jak ten gość, do którego właśnie podeszli z Mareckim. Mały psiak był zdziebko niewydarzony, koślawy, skrzyżowanie tak wielu raz, że cud, iż miał uszy i ogon. Warował przy nogach swego pana Nie spuszczając oczu ze spławika I nie zmieniając pozycji Choć pojawili się obcy Nie ugryzie? Zapytał Stanisław od tak Żeby cokolwiek powiedzieć Zanim machnie odznaką Nie jest za stary Odpowiedział wędkarz Odwracając głowę by na nich spojrzeć Z policji? Zapytał obojętnie Komisarz Marecki i komisarz Tomczak Antek przedstawił ich obu Chodzi o tego trupa z rzeki. Zgadza się. Był pan tu wczoraj? Codziennie jestem, ale nic nie widziałem. W jakich godzinach pan tu bywa? Od szóstej, siódmej, zimą później. Dopiero jak się jasno zrobi, pogoda dopisze. Rowerem przyjeżdżam, więc jak za mocno wieje czy leje, to siedzę w domu. Marecki spojrzał w przeciwną stronę rzeki, gdzie nad ranem znaleziono zwłoki. Nie dostali jeszcze wyników sekcji, ale patolog wstępnie orzekł, że zmarły mężczyzna nie utonął. Tego Antek sam się domyślił. Ubranie nieboszczyka było suche, a ciało świeże. Trup wyrzucony przez rzekę nie zdążyłby wyschnąć. Z miejsca, w którym stali, widać było piaszczyste wysepki, na których stali lub siedzieli wędkarze. Można tam było dojechać samochodem. Wracam wieczorem, tak żeby żona rybkę zdążyła przyrządzić na kolację. Zauważył pan coś podejrzanego? Kręcił się tu ktoś? Rozglądał? Może ktoś czegoś szukał? Dopytywał się, bez większej nadziei, że jakaś osoba czy wydarzenie zwróciło uwagę starego wędkarza. Podejrzanego? Mężczyzna podrapał się po łysawej głowie. Czy ja wiem? Dzieciaki przychodzą się migdalić, pić albo popalać, ale to raczej norma. Z tej strony są głównie ścieżki wydeptane przez wędkarzy, ale tam... Wskazał palcem w przeciwnym kierunku, gdzie znaleziono ciało. Wyjeżdżona jest droga, piaszczysta, bo piaszczysta, ale jest. Ludzie jeżdżą rowerami, samochodami, z psami biegają. Motory widziałem nieraz, dzieciaki jeżdżą. Całe rodziny na spacer przyjeżdżają, a na łąkach za tamtymi drzewami... Wskazał na majaczący w oddali zagajnik. Ci z lotniami się zbierają. Czasem barka rzeką przepłynie albo kajakarze... Paru idiotów motorówką ryby postraszy i tyle. Dokładnie to samo usłyszeli z ust innych wędkarzy. Łącznie z narzekaniami na płoszących ryby motorowodniaków. Mężczyzna nie wniósł nic nowego do tego, co już wiedzieli. A właściwie nie wiedzieli nic. Jedyne, co mieli w tej sprawie, to ciało mężczyzny koło czterdziestki. Marecki poprosił techników o przesłanie mu nagrań z monitoringu z okolicy miejsca znalezienia zwłok. Wprawdzie najbliższa kamera znajdowała się przynajmniej 5 kilometrów stąd, ale za to obejmowała drogę prowadzącą do wyjazdu z miasta. A jedynym miejscem za kamerą, gdzie mógł skręcić pojazd, było osiedle domków jednorodzinnych na obrzeżach. Istniała niewielka szansa, że dzięki tablicom zarejestrowanych przez kamerę pojazdów uda się odkryć, kim był zmarły mężczyzna. Zamierzał także ponownie sprawdzić rejestr osób zaginionych. Może do tej pory pojawiło się nowe zgłoszenie Wśród tych, które przejrzał rano Nie było nikogo, kto odpowiadałby rysopisowi nieboszczyka Antoni miał 48 godzin Na dokonanie wstępnych czynności identyfikacyjnych Tego ranka przeprowadzono dokładne badanie Terenu i okolicy, gdzie znaleziono ciało Pobrane na miejscu odciski palców zmarłego Wrzucono do bazy danych Ale mężczyzna w niej nie figurował Wykonano wszystkie możliwe czynności zalecane przez przepisy, łącznie ze zdjęciami, pobraniem próbek, w tym DNA, ale Marecki głośno nie komentował ich miernej skuteczności. Nie mieli środków na przeprowadzenie stu tysięcy badań. Mogą zrobić tylko te, które zostaną uznane za konieczne. Tańsze będzie upublicznienie wizerunku mężczyzny niż wykonanie kompletnego zestawu badań. Sekcja, w której miał wziąć udział, odbędzie się dopiero jutro. Niezwłoczność, którą zalecały obowiązujące procedury, a praktyczne możliwości wykonania określonych działań, to dwie różne rzeczy. Lekarz z zakładu medycyny sądowej nie rozdwoi się ani nie rozstroi. Na dzisiejszy dzień miał już zaplanowane trzy sekcje z udziałem prokuratora, zatem ciało nieznanego mężczyzny musi czekać w kolejce. Jedyna rzecz, którą Marecki mógł wykonać w terminie, to papierkowa robota. Urząd Stanu Cywilnego został już powiadomiony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Antoniemu wydawało się, że w zakresie formalności nie zaniedbał niczego. Jutro, gdy ciało zostanie otwarte, okaże się, co było przyczyną śmierci i czy mają do czynienia z przestępstwem, chociaż mogły o tym świadczyć okoliczności towarzyszące, a przede wszystkim brak wszelkich przedmiotów osobistych. Mający rankiem dyżur obszmurek wpadł na miejsce zdarzenia, i wypadł stamtąd, kolokwialnie rzecz ujmując. Skinął tylko ręką z daleka Mareckiemu i Tomczakowi, zerknął na zwłoki, pouczył techników kryminalistycznych, że jak coś zawalał, to im mnogi z dupy powyrywa i pojechał do kolejnego wezwania.